Wibracja 4 jesteś bezpieczny. Poczucie bezpieczeństwa jest niezbędnym fundamentem pracy nad wzmacnianiem wibracji. Zwiększanie pozytywnej częstotliwości opiera się na otwarciu serca, a do tego potrzebna Ci będzie bezpieczna przestrzeń wewnątrz Ciebie. Dobrze znam uczucie bezbronności. Kiedy byłem nastolatkiem, pewnego razu wracałem późnym wieczorem od kolegi i natrafiłem na grupę wyrostków. Obrałem tradycyjną drogę do domu, kiedy nagle z za rogu wyłoniło się kilkunastu młodych ludzi i zaczęło iść w moim kierunku. Słyszałem ich wołania i czułem ich energię przepełnioną agresją. Moje ciało natychmiast zareagowało ucieczką. Kiedy spojrzałem za siebie, spostrzegłem, że chłopcy zaczęli mnie gonić. Dopadłem furtki osiedlowej i dopiero wtedy poczułem się bezpiecznie. Pomimo to banda chuliganów nadal próbowała mnie dorwać i kopała w drzwi, chcąc wejść do środka. Po tym wydarzeniu przez cały okres wczesnej młodości, za każdym razem, gdy szedłem gdzieś sam, czułem się bezbronny. Dopiero po wielu latach odkryłem, że to moje skupienie sprzyjało takim uczuciom. Nieustannie wierzyłem, że mogę paść ofiarą ataku i nie potrafiłem pozbyć się tej myśli. Dziś jestem przekonany, że właśnie przez takie myślenie doświadczałem różnych nieprzyjemnych sytuacji. Incydent z gangiem nastoletnich chuliganów można traktować też jako metaforę. Grupa chłopaków może reprezentować moje myśli przepełnione strachem. Uciekając od nich, nigdy się ich nie pozbędę, zawsze będą w moim umyśle. Jeżeli uwierzę, że mogą mnie powstrzymać, tak się właśnie stanie. Aby zatem znaleźć się w bezpiecznym miejscu, wszyscy musimy rozpoznać nasze obawy i szczerze je wyczuć, spojrzeć im w oczy i określić, czymy dokładnie są. Strach nie jest prawdziwy, jest wymysłem naszej wyobraźni. Wspomnieni przeszłości rozgrywających się wciąż na nowo potrafią nas złamać. Doświadczanie strachu jest jednak szansą na przemieszczenie się w przestrzeń, gdzie poczujemy odwagę. Odkryłem, że lekarstwem na przezwyciężanie moich lęków jest myśl, że nigdy nie stanie mi się nic złego. Wewnątrz nas bowiem mieści się niezwykłe światło zwane duszą. Jest wieczną częścią nas, która nigdy nie dozna krzywdy, szkody ani hańby. Kiedy uwierzymy, że jesteśmy niezłomni. Stworzymy doświadczenia życiowe odzwierciedlające nasze poczucie bezpieczeństwa. Wibracja na dziś. Nie ma dla mnie bezpieczniejszego miejsca niż moje ciało. Moje ciało jest domem mojej duszy. Moje zewnętrze jest odbiciem mojego wnętrza. Moja dusza jest prawdziwym i rzeczywistym aspektem mojej osoby i nigdy się nie złamie, nie zniszczy i nie zhańbi. Moja dusza jest uzdrowiona i pełna. Dziś roszczę sobie prawo do bezpieczeństwa, ponieważ światło mojej duszy lśni wewnątrz mnie i daje mi ochronę. Jestem bezpieczny. Podziel się wibracją. Jestem bezpieczny w moim ciele, ponieważ jest domem mojej duszy.